Księga i proroka Izajasza, 40 rozdział. Przeczytajmy kilka wierszy, poczynając od dwunastego. Mamy tutaj kilka pytań. Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granicę niebiosą? A kto korcem odmierzył glinę? To zważył na wadze góry, a pagórki... Na szalach wagi? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania? Odpowiedź, myślę, brzmi: żaden człowiek. Nie sądzę, że Pan Bóg korcem odmierzał glinę i ważył pagórki na szalach, ale On, nie czyniąc tego, dokładnie zna ich wagę, zna ich wielkość. On jedynie. Wie, jak ogromne są granice niebios i nikt inny. Jest tylko jeden, który dokładnie zna te wszystkie wymiary, te wszystkie wagi i jedynie, który ogarnia dla nas nieogarnięty wszechświat. Wierz trzynasty kolejne pytanie zawiera, kto kieruje duchem Jahwe, a czyja rada pouczyła go? Myślę, że odpowiedź jest ta sama. Z pewnością żaden człowiek, żadne stworzenie, czy jest ktoś, kto może kierować Duchem Bożym, kto może nakazywać mu, aby tu czy tam się pojawił, to czy tam to zrobił. Czy jest ktoś, kto mógłby usiąść z Panem Bogiem i doradzać mu, jak ma rządzić tym światem, jak ma być poukładany ten świat, jak ma wyglądać życie człowieka. Nie ma takiego. Nie ma takiego, kto by mógł kierować Bogiem i Jego drogami. I nie ma takiego, który mógłby Mu doradzać, gdyż Bóg przewyższa wszystkich swoją mądrością. I On wszystko ułożył tak, jak uważał za stosowne. I chociaż nasze małe mózgi nie są w stanie tego ogarnąć i pojąć, i pogodzić się niejednokrotnie z tym, co Bóg uczynił. Z pewnością nikt z nas nie zrobiłby tego lepiej. Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? To uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu. Oto narody są jak kropla w wiadrze. Nie tylko człowiek, ale całe narody. I znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Bardzo ważne jest, abyśmy stając przed Bogiem mieli o sobie też właściwe mniemanie. Ja wiem, że dzisiaj wiele nawet w kościołach mówi się o tym, jak to my ważni jesteśmy i jak powinniśmy mieć o sobie wysokie mniemanie i jak to nie powinniśmy... Mieć niewłaściwego obrazu samych siebie, na myśli mamy to, żebyśmy za, za nisko o sobie nie myśleli, ale byśmy uważali jakie mamy możliwości, kim jesteśmy. Ale Boże Słowo nam konsekwentnie powtarza, że ze swej natury i z tego kim jesteśmy nie mamy wielkiego znaczenia. Oto czytamy tutaj, że Bóg patrzy na narody i oto narody są jak kropla w wiadrze i tyle co pyłek na szalach wagi. Ile jest wart pył na wadze? Ile jest warta kropla wody w wiatrze? Nie zrozumcie mnie źle, nie chcę powiedzieć, że nic nie jesteśmy warci i nie to próbuję powiedzieć. Ale myślę, że prorok Izajasz zadaje te pytania, dlatego że naszą tendencją jest po prostu wywyższanie siebie. Jesteśmy ludźmi z natury skłonni do pychy, do wyniosłości i do zbyt wielkiego mniemania o sobie. I zapominamy, że to nie my jesteśmy twórcą tego świata. Zapominamy, że to nie my rządzimy wszechświatem, że nie ogarnęliśmy nawet jakiejś części tego świata. Nawet nie wiemy, ile góry ważą. Nawet nie wiemy, jak ten, jakie, jakie są granice tego, co nas otacza, w czym żyjemy. Po prostu nie ogarniamy świata, w którym żyjemy. I jesteśmy tak bardzo ograniczeni, tak bardzo słabi, tak mało znaczący. I myśląc o tym we właściwy sposób, we właściwym duchu, o naszej nicości, o tym, żeśmy tylko prochem, żeśmy słabi, winniśmy podnieść oczy i pomyśleć o tym, który to wszystko uczynił. Który bez naszej rady, bez naszych zebrań i komisji i dyskusji wszystko stworzył swoim słowem, tak jak chciał, wszystkim rządzi i trzyma to w swoich rękach. I od wieków to wszystko funkcjonuje te ogromne ciała niebieskie pędzą po niebie z ogromnymi prędkościami i to wszystko istnieje od tych ogromnych ciał niebieskich do tych najmniejszych cząsteczek które jak wiemy dzisiaj jakże są skomplikowane jakże potrafią posiadać jaki ogromny zakres informacji jak wielkie biblioteki oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle co pyłek na szalach wagi oto wyspy Ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całe palenie. Wszystkie narody są niczym u Niego. Uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? Dalej prorok mówi o tych ludzkich, daremnych wysiłkach, by uczynić sobie jakiegoś Boga z kawałka drewna, aby człowiek w jakiś sposób, chcąc mieć przed sobą jakieś wyobrażenie Boga, coś próbuje stworzyć. Ale Bóg mówi, czy wy chcecie mnie z tym porównywać? Co wy możecie stworzyć? Co wy możecie zrobić? Czy rzeczywiście to oddaje moją naturę? To, co człowiek jest w stanie swoją siłą, swoją inwencją, swoim geniuszem stworzyć. Najpiękniejszy obraz Pana Boga namalujmy, jaki możemy, wyszukajmy na świecie. Najpiękniejsze jakieś wyobrażenie Boga, które człowiek kiedykolwiek stworzył. Czy ono jest w stanie oddać wielkość, majestat, chwałę, potęgę naszego Boga? Bóg mówi, nawet nie próbujcie. Nawet nie próbujcie, nawet się nie ważcie żeby cokolwiek takiego tworzyć. I bracia i siostry, my dzisiaj, mam nadzieję, to rozumiemy i tutaj nic nie stwarzamy, żadnej figury nie stwarzamy, ale jest niebezpieczeństwo, że możemy mieć fałszywe wyobrażenie umniejszające chwałę Boga w naszych sercach. Jest niebezpieczeństwo, że możemy, przychodząc do Boga, stanąć przed jakimś naszym wyobrażeniem, zamiast przyznać się, że nie ogarniamy, ogromu, potęgi i majestatu Boga. I jedynie modlić się, aby Bóg zechciał nam coś z tego objawić, aby Bóg zechciał w swej łasce otworzyć nasze oczy, abyśmy mogli zobaczyć więcej z tego, jak potężny jest nasz Bóg. I myślę, że nie w sensie jakiegoś obrazu, aby w naszej głowie powstał jakiś obraz, nie o to chodzi, ale żebyśmy, tak jak Słowo Boże nam mówi, czytali te miejsca Słowa Bożego, które mówią o Jego wszechmocy, Wszech wiedzy, wszechobecności, mądrości, która nie ma granic, abyśmy to uznali i patrząc na naszą słabość, na naszą marność, na naszą przemijalność, uniżyli się przy tym wielkim Bogiem i czcili Go, tak jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Oddawali Mu hołd i cześć. Co więcej, Bóg swej przeogromnej miłości do nas. Dał nam swojego jedynego syna, Jezusa Chrystusa, aby przez niego umożliwić nam, którzy jesteśmy pyłem na szalach wagi, dostęp do siebie. Więcej w Jezusie Chrystusie czyni nas swoimi dziećmi. I tutaj jest tak naprawdę źródło naszej wartości jedyne prawdziwe źródło wartości nie w nas samych, nie w naszych dokonaniach, nie w naszej inteligencji, nie w tym, kim jesteśmy sami z siebie ale w tym, Czym Bóg nas łaskawie obdarował w swoim Synu Jezusie Chrystusie, czyniąc nas dziećmi Bożymi, obdarzając nas wszelkim błogosławieństwem niebios, dając nam wielkie i wspaniałe obietnice, dając nam samego siebie, swojego ducha do naszych wnętrz, chociaż żeśmy naczyniami linianymi, mamy w sobie skarb, wielki skarb, który Bóg zechciał nam dać w Jezusie Chrystusie. Jakąż to powinno napawać nasze serca wdzięcznością, jakimś uwielbieniem? że ten wielki Bóg, który wszystko uczynił, dla którego jesteśmy tylko pyłem, ofiarował za nas swojego Syna i w Nim darował nam wszystko. Jakaż wdzięczność winna być w naszych sercach, jakie uwielbienie. Niechaj Boży Duch dzisiaj dopomoże każdemu z nas zobaczyć więcej ze wspaniałości naszego Boga, z Jego mocy, z Jego wielkości, z Jego potęgi i z Jego wielkiej miłości, z Jego wielkiej dobroci wobec nas. Z Jego wielkiej łaskawości. I niechaj nasze serca i tym nie wzbiją się w pychę, bo szatan nawet takie rzeczy potrafi obrócić przeciwko nam. I czasami człowiek doświadczając łaski Bożej wzbija się w pychę. Ale raczej, abyśmy się uniżali. Abyśmy raczej w tej pozycji niskości wywyższali Tego, który jedynie jest godzien chwały, który jedynie jest godzien wywyższenia. Abyśmy w Niego wpatrzeni, Nim zachwyceni opływali w uwielbienie. Niechaj Boży Duch to pomoże nam. Powstańmy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy, że możemy stanąć tutaj w tym skromnym gronie i wiemy, że słyszysz nas, wiemy, że jesteś tutaj pośród nas. Tak jak obiecałeś, że jeśli nawet tylko dwie osoby w imieniu Pana Jezusa się spotkają, Ty jesteś obecny w szczególny sposób, nie widzimy Ciebie, nie ogarniamy. Wiele rzeczy jest poza naszym zasięgiem, naszego pojmowania. Ale na tej podstawie, na której pozwalasz nam się oprzeć, na tym objawieniu, które mamy z Twego Słowa, Panie, chcemy przyjść do Ciebie w kornej czci i uwielbić Ciebie, uczcić Ciebie, uświęcić Twoje imię pośród nas, wyznać, żeśmy słabi, że potrzebujemy Ciebie że wiele nam nie dostaje i że Ty jesteś naszym wszelkim zaopatrzeniem, że w Tobie są wszelkie nasze źródła. Tyś naszą mocą, Tyś naszym zbawieniem, Tyś naszą radością, Tyś naszym pokojem, Tyś naszym sztandarem, mocą naszego życia, twierdzą, w której możemy się schronić Bogiem bliskim nam, mimo naszej słabości i małości i Twojej wielkości. Prosimy, by Twój Święty Duch dzisiaj rozpalał nasze serca, Żarliwą miłością do Ciebie, żarliwym uwielbieniem, by otwierał nasze duchowe oczy na poznanie Ciebie bardziej. Prosimy, prosimy o Twe działanie pośród nas, aby pieśni, które śpiewamy nie były pustymi słowami, aby modlitwy, które wznosimy nie były na pokaz dla ludzi, aby rozważanie Twego słowa nie było tylko umysłowym ćwiczeniem, ale byśmy doświadczyli Ciebie, Panie nasz, abyś objawił się. W swej łasce, w swej mocy, w swej dobroci, w swej miłości, jakże potrzebujemy Ciebie, drogi Panie. Prosimy o Twoje łaskawe działanie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Jego świętym imieniu modlimy się. Amen.